jest to możliwe? jest to możliwe i tak jest nieraz ludzie w świecie zachowują się lepiej niż wierzący i mówią no, to jest materiał na wierzącego ale co z tego, jak on bluźni imieniu Bożego, Bożemu w jaki sposób bluźni imieniu Bożemu przez to, że mówi, że on przez swoje uczynki się usprawiedliwił już to Janek wspomniał wczoraj tą rzecz, że jak słuchał e, świadectwa nawrócenia, które wypowiadał kiedyś to mówi nie wierzę, że ja to w ogóle powiedziałem bo człowiek sam z siebie nie może się usprawiedliwić nie jest w stanie żaden człowiek się usprawiedliwić nie byłaby potrzebna ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa a tu jest przedstawione nam wyraźnie ale gdy się objawiła Dobroć Miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga To jest dobroć I miłość do ludzi Bóg miłuje ludzi I On jest jedynie dobry On nawet nie pozwolił mówi, yy, Nauczycielu dobry, mówią on mówi, Jest jeden Bóg, Ojciec w niebie dobry Będąc w pozycji człowieka Takiego samego jak my On na ziemi nie chciał Żeby mówili na niego dobre On nie przedstawił się nam jako Bóg Ale on pokazał, że jest prawdziwym człowiekiem I prawdziwy człowiek jedynie mógł usprawiedliwić Zgubionego grzesznika Przez to, że zapłacił za nasze grzechy On złożył swoją ofiarę I to jest dalej powiedziane w piątym wierszu Zbawił nas nie dla uczynku sprawiedliwości, które spełnialiśmy Lecz dla miłosierdzia swego To jest miłosierdzie Bóg się zmiłował nad człowiekiem I uratował nas Przez kąpiel odrodzenia i teraz chciałbym podkreślić kąpiel odrodzenia, bo ludzie mówią, że wystarczy, że on wierzy. Wierzący to nie jest ten, który wierzy, że jest Bóg, tylko ten, który przeżył kąpiel odrodzenia. Zwróćcie uwagę, ci, którzy słuchacie, a może nie rozumiecie jeszcze tego, może jeszcze, żeście nie przyjęli Boga, abyście zrozumieli, co to jest kąpiel odrodzenia kąpiel odrodzenia to jest to zanurzenie w Chrystusie przez, przez to, że wiarą wiarą uchwyciłem się tego że On umarł na krzyżu Golgoty za moje osobiste grzechy i wtedy Duch Święty wstępuje na Ciebie to jest kąpiel odrodzenia kąpiel odrodzenia Oraz odnowienie przez Ducha Świętego. I to jest Duch Święty zamieszkuje w Twoim sercu. Jeśli nie masz Ducha Chrystusowego, nie masz Boga. Myślisz tylko, że wierzysz, że On zbawił ludzi. On zbawił innych, ale czy zbawił Ciebie? Osobiście Bóg mówi teraz do Ciebie. Jest to Ewangelia tutaj przedstawiona w ten sposób, aby człowiek mógł uwierzyć, aby mógł zrozumieć, I dopiero później w ósmym wierszu będzie pokazane, dopiero te uczynki idą za wiarą i one są zaliczane wierzącemu. I to jest wtedy błogosławieństwo, żebyś się Ty nie chlubił wcześniej przed tym, że Bóg nie uczynił tego dla Ciebie. Uczynił to dla wszystkich ludzi, ale nie wszyscy Go chcą przyjąć. w tym czwartym wierszu w tym czwartym wierszu mamy te słowa lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga naszego Zbawiciela względem ludzi to słowo objawiła Jest też w innym tłumaczeniu podane, że była widoczna. Ta miłość Boża była widoczna i ona jest dzisiaj też widoczna. I dlatego też Pan Jezus, który przyszedł wtedy na tą ziemię, to jest ten znak, że ta miłość była widoczna. On tutaj żył przez 33 lata od dziecka, od kołyski, aż do krzyża. I ta miłość nie kończy się tylko na krzyżu. Ona idzie dalej. I dlatego apostoł Paweł skierował do Tytusa to słowo, które mówi zważaj, jak w tym pierwszym wierszu wyczul ich na to, że ta miłość była widoczna na tym krecie były już te zgromadzenia. Ale chodziło Pawłowi o to, aby te zgromadzenia umocnić we wierze. Było już wspomniane, nie chcę się powtarzać, ale było już wspomniane o tym, że te cechy kretyńczyków, o których ich dawny filozof grecki o nich złe słowa wypowiedział, to Paweł nie mówił o nich, że to on tak myśli, tylko wspomniał, że już dawniej, dawna niektórzy o tych ludziach bardzo złe zdanie mieli. I dlatego też yy, przez tą miłość Bożą, która się objawiła również i tym ludziom na tej wyspie, ale również i nam, pokazuje to, to Słowo Boże, jak mamy żyć tutaj na tej ziemi. Ona była widoczna. Ta miłość Boga do ludzi, tu ja mam w tłumaczeniu względem ludzi, ale w zasadzie w stałopolskim jest, zdaje się, do ludzi. I, i tak było zresztą chyba przeczytane, że do ludzi to mi się więcej podoba, chociaż mamy tutaj w tłumaczeniu też, że jest powiedziane, że ta miłość. I jeszcze raz to przetłumaczę tutaj w tym trochę innym tłumaczeniu, ale jest to też według mnie wyraźne, że ta do, dobroć i ludzka miłość od Boga można tak powiedzieć można się zastanowić jak to może być że to jest ludzka miłość od Boga do tych ludzi bo po prostu w tej miłości Bóg Wiedział, że ci ludzie nie są w stanie Między sobą tej miłości okazać On musiał w Jezusie Chrystusie Jako tym pierwszym człowieku Doskonałym tą miłość pokazać My nie jesteśmy w stanie Względem siebie takiej miłości okaza Okazać jak Pan Jezus I dlatego to było też to ważne Żeby właśnie Tytus To podkreślał szczególnie Że to jest od Boga Do tych ludzi W języku greckim jest y, słowo filantropos, czyli miłość do ludzi. E, z tego się y, wzięło polskie słowo filantropia, czyli ktoś, kto y, poświęca swoje majątności, żeby pomagać potrzebującym. A więc y, Bóg jest tym największym filantropem, który okazuje miłość do ludzi. E, myślę też, że i człowiek, który jest blisko Boga ma Miłość, miłosierdzie Do drugiego człowieka A szczególnie do tych, którzy na to w ogóle nie zasługują Jak to widzieliśmy w trzecim wierszu Więc Bóg zamiast osądzić Ulitował się Kiedy ta miłość się objawiła? Oczywiście w momencie, kiedy Pan Jezus przyszedł na tę ziemię To jest najbardziej widoczne i o tym nam mówi Nowy Testament Pan Jezus jako ten Zbawiciel, czyli ratownik I teraz Też i przypomina mi się To co kilka dni temu Miałem taką rozmowę Z pewną osobą Na temat zbawienia I Ona mówi No staram się i tak dalej Ja mówię no dobrze, ale jeśli Bóg stwierdzi, że to jest za mało Ona mówi no to trudno pójść do piekła To jest przerażające Że można tak myśleć Ale musimy przyznać, myśmy też tak kiedyś myśleli. Jeśli nie, to trudno. A jednak widzimy, że Bóg okazuje miłość po to, żeby ratować ludzi. Jestem ratownikiem, zbawicielem. Ja się dwa razy w życiu topiłem. I za każdym razem ktoś mnie uratował. Ten trzeci raz to jest moment nawrócenia. I wiem, że Pan Jezus mnie uratował. Od wiecznej śmierci. On jest tym ratownikiem, zbawicielem. I rzeczywiście zbawił nas nie dlatego, że przestrzegaliśmy e, tych ponad 600, 614 e, przykazań e, Starego Testamentu, czyli tych uczynków sprawiedliwości, ale dlatego, że, się, że On jest dobry, że się ulitował. I tu jest bardzo ciekawe to stwierdzenie kąpiel e, odrodzenia i to widzimy w Biblii e, że Bóg kojarzy te rzeczy ze sobą, czyli woda, Duch Święty, odrodzenie, te rzeczy są razem. Chciałem podać przykład tego. To jest Izajasz, 44 rozdział. Izajasz, 44 rozdział, trzeci wiersz. Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię, i strumienie na suchy ląd wyleje mojego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle. Aby się rozkrzywiły jak trawa między wodami, jak to pole nadrucza jam. A więc mamy odnowienie, mamy wodę. E, może jeszcze lepszym przykładem jest e, historia e, Naman'a, e, Syryjczyka. E, mm, Jest to bardzo często używane przez ewangelistów, jako przykład nawrócenia. I tam też była tego rodzaju okoliczność, że on najpierw był posłuszny, czyli uwierzył temu, co do niego Elizeusz powiedział. Zrobił to, co on powiedział, po prostu. Po drugie, zanurzył się w wodzie, a więc była ta woda. I potem czytamy, że jego skóra była jak u niemowlęcia, bo wcześniej był dowaty. A więc te trzy rzeczy są, pojawiają się razem: posłuszeństwo, woda i to odrodzenie, odnowienie. I to mamy tutaj też w tym właśnie piątym wierszu: kąpiel odrodzenia, mamy odnowienie i mamy Ducha Świętego. Sam Pan Jezus też i mówił przy okazji obmywania nóg po Że kto jest wykąpany, tam u nas jest słowo akurat umyty, ale tu chodzi o to całkowite umycie, czyli kto jest wykąpany, nie ma potrzeby myć się, gdyż czysty jest cały, chyba tylko nogi. A więc to wykąpanie się jest obrazem nawrócenia, a mycie nóg jest obrazem wyznawania naszych codziennych upadków Bogu. I to widzimy w tym wierszu. Zauważmy jeszcze... Taki szczegół, tutaj jest czwarty wiersz Zbawiciel Bóg Szósty wiersz Jezus Chrystus Zbawiciel e, Albo też i Dziesiąty wiersz Zbawiciel Bóg Drugiego rozdziału I trzynasty wiersz Boga Zbawiciela Chrystusa Jezusa Podobnie w pierwszym rozdziale, trzeci wiersz Boga Zbawiciela Naszego I czwarty wiersz Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego. E, czyli Bóg jest tym zbawicielem i Jezus Chrystus jest tym zbawicielem. Co jest też i oznacza to, że Jezus Chrystus jest Bogiem. E, I również e, możemy to zauważyć, wiersz czwarty trzeciego rozdziału jest Bóg, wiersz piąty jest Duch i wiersz e, szósty Jezus Chrystus, a więc mamy ojca, ducha i syna. Ten czwarty wiersz jest kontynuacją wiersza trzeciego. Zaczyna się od słów, ale gdy. I zapewne każdy z nas ze szkoły pamięta i pewnie każdy polonista skorygował By natychmiast ten wiersz, bo powiedziałby nie, zaczyna się od słów, ale gdy. Tak w zasadzie trzeci wiersz powinien być przecinek i kontynuacja czwarty wiersz. Co mamy w trzecim wierszu? Wczoraj to rozważaliśmy. Mamy tych siedem cech i zauważmy, że to, co jest w trzecim wierszu wymieniane, jest to jak gdyby stopniowanie od takich, można by powiedzieć, najłagodniejszych form, nierozumni w zasadzie to jeszcze można by powiedzieć, no, nie rozumiem czegoś, nic takiego. Niesforni, błądzący i na końcu jest napisane znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. I zapewne, gdybyśmy zapytali ludzi wokół nas, czy ty nienawidzisz człowieka, czy ludzi wokół siebie, myślę, że 99,9% ludzi powiedziało, a skąd? We mnie nie ma tej nienawiści i myślę, że każdy z nas przed naszym nawróceniem, też by tak powiedział, ale Słowo Boże nam mówi wyraźnie i pisze to apostoł Paweł, mówiąc, bo i my, mówiąc też o sobie, był, byliśmy znienawidzeni, nienawidzący siebie nawzajem. To nam pokazuje w jakim stanowisku my byliśmy przed Bogiem, w jakim, jakie miejsce zajmowaliśmy dla Niego. Byliśmy właśnie tymi najgorszymi, można by powiedzieć, w których nie było tego punktu zaczepienia. I czwarty wiersz zaczyna, ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, do tych właśnie ludzi, o których czytaliśmy w trzecim wierszu, którzy byli właśnie w tym ci, którzy znienawidzeni, nienawidzący siebie nawzajem, do nich właśnie, im została okazana, czy objawiona, przez Pana, tak jak wspominaliśmy przed chwilą, Miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga I zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy I tak jak też też podkreślaliśmy, każdy człowiek ma czy spełnia jakieś dobre uczynki Które mogą być wśród innych ludzi uznane, że to jest czyn dobry, czyn szlachetny I z pewnością my takich ludzi czy nawet siebie samych, też uznalibyśmy, że no, to jest szlachetny człowiek, który wiele dobra okazał innym. I owszem, to jest, też może być dobre, ale jeśli rozpatrujemy tą Bożą stronę i jeśli rozpatrujemy to, kim my dla Boga byliśmy, to te nasze dobre uczynki nie mają żadnego wpływu na nasze życie. Dla Boga się na nasze życie, na naszą wieczność. Dla Boga liczy się to, co uczyniliśmy z Jego Synem, z naszym Panem, ze Zbawicielem. Co człowiek uczynił? Czy przyjął go, czy nie? Jeśli go nie przyjął, to ile, jakkolwiek by człowiek poświęcił swoje życie, ile by tych dobrych uczynków, jakkolwiek by się nie umartwiał. Wiemy, że jest wiele różnych grup w tym świecie, wiele różnych jakichś religii, które... Na przeróżne sposoby próbują umartwiać swoje ciała, próbują wszystko oddawać, żyją praktycznie nie dla siebie, tylko dla innych. Czy to ma jakąś wartość dla Boga? Dla ludzi na pewno tak i są podziwiani w tym świecie, ale w tej perspektywie wieczności dla Boga liczy się tylko jedno. Czy i co zrobiłeś z moim synem? Zbawił nas nie dla tych uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, bo tu Słowo Boże nam nie zaprzecza, że myśmy mogli coś, jakieś uczynki sprawiedliwości wypełnić, lecz dla miłosierdzia swego. Tu widzimy właśnie to miłosierdzie Boże. Zero zasług ze strony człowieka. Człowieka, który był znienawidzony, który był nienawidzący innych. On nas właśnie dla swojego miłosierdzia objawił nam się objawił nam swoją miłość właśnie tym, którzy byli w tak tragicznym, w tak złym stanie Bóg się im objawił, objawił, że On ich miłuje i dał swojego Syna, żeby każdy mógł Go przyjąć Dobrze, że tutaj brat zwrócił na uwagę na to ale, bo to ale rzeczywiście, bracia i siostry, jest zwrotem, który zupełnie kieruje nasz wzrok, odwracając od stanu tego, w którym znajdowaliśmy się w trzecim wierszu, upadłego, wielobarwnego, w grzechu, w różnym rodzaju, po prostu żyjący. Myśmy tych poszczególnych cech tak, może nie wszystkie rozważali z tego trzeciego wiersza, Ale pozwólmy tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę, umiłowanie. Byliśmy błądzący, pomyślmy tylko o Izajasz 53.6, jak owce wszyscy zbłądziliśmy. Żyjący w złości i zazdrości, ta porządliwość ciała, porządliwość oczu, ta pycha życia. Ja nie wspominam teraz, że to jest zagrożeniem obecnym dla wierzącego. My byliśmy tacy. To jest przeszłość bracia i siostry zamknięta i Bóg tak to widzi po prostu. I teraz następuje właśnie ten zwrot. Może pamiętamy z listu do Efezjan, kiedy drugi rozdział niedawno był rozważany, akurat w Mikołowie. I też Bóg umiłowanie chce nas zatrzymać nad tym zwrocie, ale aby zwrócić nasz wzrok, bardzo często w tej pogoni czasu przechodzimy nad tym, nie zauważając tych kosztowności Słowa Bożego. To jest zwrot, Efezjan 2,4 Ale Bóg, który jest bogaty Ale przenoszę to na listę tytułów Umiłowanie, ale gdy się objawiła Co to znaczy objawiła, umiłowanie? To znaczy, że coś było, egzystowało I zostało ukazane na światło dzienne Czy coś, Co jest szczególnego w tym wierszu? Czy Bóg nie miłował człowieka dopiero od tego momentu przyjścia Zbawiciela? Zastanówmy się Bóg miłował człowieka o miłowanie od ogrodu Eden. Od samego początku stworzenia. Spójrzmy tylko, co mówi Mojżesz w swojej pieśni. Piąta Mojżeszowa, 33 rozdział. Piąta Mojżeszowa, 33 rozdział. Przeczytajmy sobie tylko jeden wiersz. Trzeci wiersz. Piąta Mojżeszowa 33, trzeci wiersz. Spójrzmy na jedno zdanie. Zaiste miłuje On lud swój. Więc widzimy, że Bóg miał miłość do człowieka. Owszem, wtedy w Starym Testamencie był to wybrany naród, obdarzony szczególnymi przywilejami i błogosławieństwami. Ale to, co odnajdujemy w liście do Tytusa, jest całkowitym, doskonałym, Bożym objawieniem dla wszystkich ludzi. To jest ten werset, który był w drugim również rozdziale, że objawiła się łaska zbawienna dla wszystkich ludzi. Oczywiście, że Paweł, pisząc to, objawiła się dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego. Ma na myśli adresatów w pierwszej kolejności, ale to jest Przede wszystkim do ludzi, ogólnie ludzi umiłowani, którzy są przedmiotem Bożej miłości od samego początku, ponieważ Bóg widział upadek ludzki w grzech i posyła swojego Syna jako Zbawiciela, załóżmy, za, zauważmy. Czyli co to jest ten Zbawiciel? To jest charakter Boga, w jakim On się objawił, wyrywającego z tego stanu upadłego grzechu, zbawiającego, czyli ratującego, jak słyszeliśmy też. Z tego stanu, w jakim człowiek w tym trzecim wierszu się znajdował. Z różnej strony nam to Duch Święty pokazuje ten fatalny, upadły, grzeszny stan człowieka, aby uświadomić wartość zbawienia bracia i siostry. Wartość tej osoby, która przychodzi jako zbawiciel na tą ziemię. Dobroć i miłość zauważmy. Ta dobroć jest tu na pierwszym miejscu. Spójrzmy na to do przypowieści. To miejsce czasem jest czytane w godzinie łamania chleba. Przypowieści, ósmy rozdział. I później połączymy to z Nowym Testamentem. Przypowieści, ósmy rozdział. 30 wiersz. Ja byłam u Jego boku mistrzynią, byłam Jego rozkoszą, Dzień w dzień, igrając przed Nim cały czas, igrając na okręgu Jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. Czasem jest to czytane, jak powiedziałem, osobiście tak mam czasem obawy, czy jest to rzeczywiście tak uchwycona przez wszystkich na sali ta myśl. Ta, to rozkoszowanie się Boga synami ludzkimi, to jest ta, to upodobanie w ludziach, które Bóg miał w swoim sercu. I w zamiarze, tego ratunku, aby dać to dobro człowiekowi, posyła swego syna. I teraz przejdźmy do Ewangelii Łukasza. Znane miejsce z drugiego rozdziału. Łukasz 2. Znane to miejsce często cytujemy w obliczu świąt akurat w naszym kraju, aby ludziom uświadomić co się stało w ogóle. Gdyż dziś, 11 wiersz, 2,11. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. To jest to przyjście zbawienia w Chrystusie Jezusie dla każdego człowieka. Nie do wybranego narodu już, ale dla wszystkich ludzi, gdyż dziś ten aspekt tu jest wam oczywiście do pasterzy, ale właśnie to tytuł teraz podkreśla miłość, dobroć i miłość do ludzi zbawiciela naszego. Umiłowani, ta myśl jest kosztowna i to uświadamia nam, gdzie byliśmy, I co się stało w naszym życiu, że przyszedł Zbawiciel, aby nas ratować po To jest ta myśl, którym zawsze powinniśmy być wdzięczni. chodziło o te wiersz 14 Proszę? Że Ci chodziło o ten wiersz 14 wierzy? Że? Tam jest? Przepraszam? Możesz przeczytać. Spokój ludziom, w których ma upodobać... Też, też, tak. Właśnie. To właściwie mi uciekło. Dziękuję. Bo chciałem to, te dwa wiersze widzieć. Ale generalnie z tym przypowieściami 8, to jest, co czytaliśmy wcześniej, to jest pokój ludziom, w sensie, który ma upodobanie. bo mi brat to powiedział słusznie, rzeczywiście to upodobanie, które miał Bóg w ludziach i z tego względu posyła swego syna. Kiedy ostatni raz dziękowaliśmy za zbawienie bracia i siostry, za zbawiciela? To jest pytanie wciąż aktualne. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli tak troszeczkę na ten fakt właśnie, który, albo na to wydarzenie, które rozpoczyna się w czwartym wierszu, troszeczkę tak z lotu ptaka. I przyjrzeli się wierszom od trzeciego do ósmego i spróbowali je jakby wyobrazić sobie na osi czasu. Apostoł Paweł pisze to z perspektywy wierzącego człowieka i popatrzmy na te wiersze jako historia życia wierzącego człowieka. W trzecim wierszu jest pokazana Boża ocena człowieka z Bożej perspektywy, w Bożym świetle, jako sprawiedliwy Bóg patrzy na człowieka, który jest w upadku. Potem następuje na osi czasu pewnego rodzaju wydarzenie, ale na osi czasu w życiu wierzącego człowieka z perspektywy apostoła Pawła przyszedł taki moment, kiedy On zobaczył, że objawiła się Boża miłość, że objawił się Zbawiciel, Ten, który zbawił nas nie dlatego, że myśmy sobie w jakikolwiek sposób na to zasłużyli, czy w jakikolwiek sposób byliśmy w stanie coś Bogu przedstawić, coś Mu pokazać, coś Mu dać, żeby On uznał nasze zasługi. Nie! On to zrobił w swojej wielkiej miłości i dobroci, w swoim e, suwerennym Planie zbawienia wykonał to, co wiedział już przed założeniem świata. I to jest punkt zwrotny w życiu, w życiu wierzącego człowieka. Tutaj jest mowa o tym odwróceniu, o tym nowym, o tym nawróceniu, o tym, że coś było, a teraz zaczyna się coś nowego. I to jest pewien punkt zwrotny. I teraz następuje następuje teraźniejszość. Co jest naszą teraźniejszością? Jest powołanie do tego, abyśmy wolę Bożą wykonywali. To jest przedstawione w ósmym wierszu, gdzie jest mowa o tym, abyśmy się starali celować w dobrych uczynkach. Bóg coś sprawił, On wylał swojego ducha, On dał nam nowe życie i teraz my mamy pewne zadanie. A dalej jeszcze ta perspektywa sięga w wierszu, w wierszu siódmym. On nas powołał do pewnego dziedzictwa. To jest nasza przyszłość, to jest nasza nadzieja, tam jest powiedziane. To jest nasza całkowicie przyszłość, na którą patrzymy, którą Bóg nam przygotował, zagwarantował wierzącemu człowiekowi. Zagwarantował ją, my na to spoglądamy z wiarą i to jest nasza nadzieja. To nas pociesza. Od momentu przeszłości, gdzie byliśmy w ocenie Bożej nieprzydatni do niczego, Przez punkt zero, gdzie wierzący człowiek zobaczył to, że miłość Boża się objawiła, poznał to i uznał to, w jakim jest stanie, teraz ma żyć dla Boga, a w przyszłości, aby objąć dziedzictwo, które Bóg przygotował. To jest oś czasu. Oś czasu to jest coś, o czym uczymy się w szkole i myślę, że wielu z nas potrafi sobie to w ten sposób jakby wyobrazić. Ale teraz chciałem zadać takie pytanie, takie kluczowe pytanie. Tak jak tu siedzimy wszyscy. Czy każdy z nas potrafi jednoznacznie umieścić się na tej osi czasu i powiedzieć, ja jestem tym, który jest teraz sługą Boga i żyję dla Niego? Czy każdy z nas jest tym, który zobaczył tą wielką dobroć i miłość Bożą, która objawiła się, objawiła się w Jezusie Chrystusie i przyjął ją jako swoją? Słyszeliśmy tu o tym, Pan Jezus przyszedł, aby umrzeć za moje grzechy, moje własne. Nie za grzechy, tak jak często mówimy, wszystkich ludzi, kogoś tam, może tych gorszych od nas, za moje. Czy jesteś tym, który potrafi się jednoznacznie umiejscowić jako Boże dziecko, Bożego sługę, tego, który wykonuje wolę Bożą dzisiaj, tutaj, aby nieść to słowo dalej, aby pokazywać sobą naturę Chrystusa w swoim życiu? Mamy po kolei te wiersze tak pokazane, że człowiek jest zły, zaś tylko i wyłącznie miłość Boża sprawiła. Piąty nam wiersz mówi, że też i dla żadnej oczywiście sprawiedliwości, ale szczególnie przez Jego łaskę. I dalej jest nam pokazane w tym piątym wierszu na koniec, że odnowienie przez Ducha Świętego, którego wyleł nas oficie przez Jezusa Chrystusa i ten fakt jest napisany w Ewangelii Jana w siódmym rozdziale że Pan Jezus w ostatnim dniu święta e, mówił do ludzi Ewangelia Jana, siódmy rozdział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 Słowo, którego wylał na nas oficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego Na innym miejscu Pan Jezus mówi Ja muszę odejść do Ojca, aby do Was posłać Pocieszyciela Wyobraźmy sobie, gdybyśmy dzisiaj nie mieli Ducha Świętego My nieraz zajmujemy się mało tą osobą On nas wprowadza we wszelką prawdę On nam pokazuje Pana Jezusa On nam pokazuje Boga. On wszystko czyni, abyśmy byli, można powiedzieć, wprowadzeni do nieba i umieli się znaleźć tam. Bo oczywiście e, wierząci wejdą do nieba wraz z Duchem Świętym. Duch Święty nie zostanie tutaj na ziemi. On, on, on jakby nas, można powiedzieć, pochwyci i razem zostaniemy wprowadzeni tam. I znowu będziemy z tym miłym Gościem, tak powiedzmy, który jest w nas i On będzie znowu nas wprowadzał W tą wspaniałość Chrystusa ta ofitość Jego wylania jest w momencie naszego nawrócenia i już z nami tak jak jest chyba gdzieś napisane też Pan Jezus to mówił, pozostanie z Wami na zawsze to nie tak, że skończy się chwili kiedy zostanie zabrani z tej ziemi ale On na zawsze z nami pozostanie na całe wieki nie skończy się to nigdy Czy dziękowaliśmy Bogu, że mamy tego wspaniałego gościa u siebie? Jeszcze jedna taka rzecz Nieraz dziwimy się sami, kiedy mówimy komuś Ewangelię I Duch Święty podaje nam Słowo I zaś się dziwimy, że nigdy żeśmy się nad tym nie zastanawiali A to mamy I skąd? Tak Albo ktoś dziwi się nad nami, skąd to my mamy Tak Duch Święty to sprawia w nas Tak, i to jest ta ofitość wylania Ducha Świętego i to się stało przez Golgotę przez to, że Pan Jezus cierpiał że On tam się, może powiedzieć musiał za to też zapłacić i musiał wywalczyć to żeby właśnie ten wspaniały Gość, który nas mieszka i żyje żeby On w nas był Też, y, to jest dla nas wspaniałością, kochani bo żaden czas który żeśmy w Biblii oglądamy go, czy później będziemy też y, z nieba oglądali ten czas to mówię, myślę o tysiącletnim królestwie Duch Święty nie będzie w taki sposób objawiony czy, czy zamieszkiwał wierzących jak zamieszkuje właśnie w czasie łaski czas łaski jest szczególnym czasem i żeśmy Bogu, Bogu powinni być wdzięczni, że zbawił nas nie dla uczynku sprawiedliwości, lecz dla miłosierdzia swego. Na tle tego smutnego obrazu człowieka objawiła się dobroć, która zaczyna działać Boża dobroć zaczyna działać w łasce można powiedzieć, że Bóg powinien był zadziałać w sądzie sprawiedliwość okazać swoją na ludziach, ale objawił się swoją dobroć w łasce w miłosierdziu i zbawił nas właśnie to działanie w łasce, w miłości objawiło się w tym, albo doprowadziło do tego, że Bóg nas zbawił, nie z uczynków, nawet uczynków sprawiedliwości, które byśmy mogli przypadkowo wypełniać. Umiłowanie, myślę, że zawsze chcemy też z wierszy, chociaż tutaj czytamy o Bogu, o Jego działaniu, o Jego zamierzeniach i planach, możemy też sięgnąć daleko w przeszłość, To jednak też chcemy zawsze czegoś się nauczyć. Kiedy my y, widzimy y, sie, siebie samych, albo nawet jeśli mamy dzieci, które zachowują się niewłaściwie, to jaka jest nasza reakcja? E, dobrze, jeśli zakończy się to e, tylko jakąś wewnętrznym poruszeniem, albo złością nawet w sercu ale niekiedy niestety dochodzi do czynów, nawet w stosunku do naszych dzieci. Kiedy nasi bliźni okazują nam złość, to my tak samo odzajemniamy się w ten sposób, ale myślę, że ten, te wiersze, że okazała się, objawiła się dobroć Boża, Zbawiciela Boga, to też jest piękny ma się ten wyraz, że Bóg jest pokazany jako Bóg Zbawiciel, który posłał Syna swego, Zbawiciela, Że my i tak samo powinniśmy się zachować jak Bóg, czyli okazać innym ludziom dobroć, miłość i łaskę. Myślę, że dobrze byłoby wspomnieć też w tej chwili, mówiąc o tym, aby się z tego akurat konkretnego w przypadku czegoś nauczyć Ewangelię Mateusza, 18 rozdział, tam czytamy o tym, kiedy pewien sługa miał dług u swojego pana i ten pan mu ten dług przebaczył. Ale potem, 18 rozdział 28 wiersz, ten sługa, któremu przebaczono, wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był jemu winien sto denarów i pochwyciwszy dusił go, mówiąc oddaj coś winien. Wtedy współsługa patrzy na kolana, prosił go mówiąc, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał. Smutny obraz człowieka, niekiedy nas też, ludzi wierzących, niestety my dobrze, jeśli też weźmiemy taki, takie pouczenie z tego fragmentu dla siebie. Nam Bóg okazał dobroć, miłosierdzie, miłość, łaskę. Więc i my powinniśmy postępować tak jak to czynił Bóg. Piękny obraz, piękny przykład dla nas, ludzi. W piątym wierszu jest jeszcze to słowo, które chciałbym troszeczkę jego znaczenie podkreślić. Według swego miłosierdzia zbawił nas. To miłosierdzie, oczywiście, że ono bierze się z Bożej miłości, ale samo w sobie znaczy coś więcej. Znaczy Miłość, która zwraca się ku tym, którzy są w pożałowaniach godnym stanie. Znaczy miłość, która działa na podstawie litości. Również ten fragment, o którym przed chwilą słyszeliśmy z Ewangelii Mateusza, on również zwraca nasze duchowe oczy na ten aspekt, na litość, jaka wezbrała w sercu Boga. On wiedział, że jeżeli On nam nie pomoże, to nie pomoże nam nikt. I do tego chciałbym jedno miejsce przeczytać. Wydaje mi się, że jest stosowną ilustracją Bożego Miłosierdzia. Z Ezechiela, Księga, rozdział 16. Od trzeciego wiersza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 leżącej w swojej krwi, żyj. Żadne oko się nie zlitował, ale Boże oko się zlitował. Oczywiście to jest fragment, którego bezpośrednie znaczenie zwraca się nie do ludzi wierzących dzisiejszego czasu, ale pokazuje litość i miłosierdzie Boże. Pokazuje również prawdę o tych, ku którym się zwraca Jego miłosierdzie. Ci, którzy już w dniu urodzin wydani są zasadniczo na śmierć. I ci, którzy są w tej mocy śmierci, aby umrzeć. I umarliby, gdyby nie Boże miłosierdzie, którym On sam powiedział, żyj. To od Niego przyszło. I te rzeczy, o których czytamy, kąpiel odrodzenia przez Słowo i zadatek Ducha Świętego. Przerwę do za piętnaście. Chcieliśmy ogłosić yy, wszystkim wysokość kwoty zebranej wczoraj na cele tej konferencji. To jest osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych, trzysta trzydzieści pięć euro i trzysta koron czeskich. Dziękujemy za ochotne i szczere serca.